We'll yeah. yeah.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 Państwo się gorącej serdecznie w nawiedzonym studio. Yy, w niedzielę 26 kwietnia 2026. Mamy godzinę 22 minut 7, prawie i pół. Jesteśmy tym świadectwem jak najbardziej na żywo, jak to się mówi, Live on Air i miejmy nadzieję, że dobre duchy będą nam sprzyjać, że muzyka w nawiedzonym studio też sprosta Państwa oczekiwaniom nasz y, cotygodniowy sygnał w wydaniu Steve'a Hackett'a, utwór Sierra Quemada bardzo dobrze się ma i muszę, widzę, że co któryś program jednak sygnalizować, y, kto jest wykonawcą tego utworu, bo wiem, że jest on bardzo lubiany i padają nieraz zapytania, a co to jest ten pierwszy utwór, który właśnie rozpoczyna, albo który w tym momencie akurat się pojawia, to to jest Steve Hackett, jego Sierra Quemada, kompozycja już z sporo, ponad 30-letnia bardzo dobrze służy jako sygnał początkowy. Dlaczego on jest taki długi, nawet mogę wytłumaczyć, bo on w pewnym sensie daje mi też możliwość takiego przygotowania się do programu, takiego przeskoczenia z jednego stołka na drugi, kiedy Szymon kończy realizowanie Krzyśka program i oni w tym momencie już się zbierają, to ja dzięki temu utworowi mam czas, aby sobie też tutaj te płyty szybko rozstawić, przygotować mikrofony, zrobić ustawienia, więc tak trochę kuchni tutaj zdradzę i ten utwór trwający prawie 5 minut daje mi możliwość takiego swobodnego przeskoczenia, taki linoskoczek. Chciałbym rozpocząć od utworu, który ma się do wydarzenia, o którym za te 4,5 minuty mniej więcej. forest tree Kiedy słuchaliśmy tego utworu jakoś w ubiegłym roku, kiedy płyta była nowa i kiedy trochę w innym kontekście wszystkie te utwory do nas przemawiały, zupełnie nie zdawałem sobie sprawy z jakiego powodu ta kompozycja powstała, a wyjaśniło się właśnie w ostatnich dniach. Bo bardzo przykro słyszeć, że w tak złych okolicznościach niestety Mariusz Duda wyjawia, że utwór The New End, który za nami powstał na pożegnanie fanów Riverside. Jak zaniechać obaw, że na twoim pękniętym sercu pozostaną blizny? Pada zapytanie w tej czterypominulowej piosence, która pojawia się na samym finiszu tego dwuputowego wydawnictwa, a my już od kilku dni wiemy, że Mariusz Duda obwieścił swoje pożegnanie z Riverside, co nie oznacza końca zespołu, bo przecież nie był ani założycielem, ani jak się też y, wszystko okazuje, nie był też nawet współzałożycielem, chociaż był najbardziej rozpoznawalną postacią tej formacji. Formacji, która ma oczywiście szansę istnieć z innym liderem i co z tego wyniknie, to oczywiście czas pokaże, więc nie ma co spekulować, ale trudno będzie się przyzwyczaić do takiego otoczenia, że tego zespołu w takiej przynajmniej formie nie będzie, że nawet jeśli kiedyś pojawi się na okładce płyty, to znane i lubiane logo, to za nim będą stali już może nie wszyscy inni ludzie, bo być może tylko nie będzie Mariusza, a pozostali, pozosta pozostali będą i przyjdzie inny taki powiedzmy wokalny lider. Wszystko się okaże. Bardzo, bardzo smutno mi to słyszeć, więc od tego utworu postanowiłem dzisiaj rozpocząć nasze spotkanie które w ogóle się rozkręca tak niespecjalnie wesoło. Ja jeszcze Państwu muszę powiedzieć, jakie okoliczności dzisiaj miałem, bo skoro się znamy tak długo i często ze sobą szczerze rozmawiamy, to y, nie wszystko da się napisać y, na blogu, nie wszystko zresztą trzeba napisać na blogu, nie wszystko też należy mówić do mikrofonu, ale dzisiaj o dzisiejszym zajściu muszę powiedzieć, ale to później. But are you sure? Dzisiaj nawet co nieco będzie z płyt winylowych. Już y, uruchomiłem gramofon, to znaczy nie sprawdziłem, czy wszystkie ustawienia są należyte. To się najprawdopodobniej okaże po pierwszym nałożeniu igły na płytę. Y, z pozoru wszystko wydaje mi się, że ok że tutaj nic z niczym nie nawaliłem. Y, nie ma tych płyt dużo, ale myślę, że są interesujące. Będą Węgrzy i Niemcy zachodni. To taki nastrój, który będzie takim dopełnieniem naszego ubiegłotygodniowego spotkania i oczywiście bardzo dużo też spłyt kompaktowych. A w tej chwili kącik Dave Mason in Memoriam, bo artysta umarł równo tydzień temu w niedzielę, kiedy my wspólnie słuchaliśmy muzyki. Yy, tutaj niestety bardzo przykra informacja, taka. Taka właściwie śmierć nagła. Podobno po wspólnym posiłku ze swoją żoną postanowił odpocząć, poszedł do swojego pokoju na ulubiony fotel i tak w zasadzie już pozostał na zawsze w tym fotelu. No i pozostawił nam teraz wielką spuściznę, bo tego jest ogromnie dużo, więc ja dzisiaj przyniosłem tak skromnie, bo to póki co jest tylko kompilacja Very Best of Dave Mason, która ukazała się w winylu w 70 roku, a oczywiście na płycie kompaktowej odpowiednio później, mam amerykańskie wydanie dzięki mojej siostrzyce, która mi kiedyś tę płytę przysłała, bo ją wydobyła na jakichś wyprzedażach garażowych. Oni tam rzeczywiście w Ameryce mają takie okazje, chociaż ostatnio nic siostra nie upalowała, nic mi nie mówiła. O tym, jak przyjdą cieplejsze dni jeszcze, to być może te garażowe wyprzedaże się pokażą. Wyjaśniło się, dlaczego ja mam taką częstą suchość w ustach i problemy niekiedy w niektórych fazach nawiedzonego studia z komunikacją. Proszę Państwa, okazuje się, że to jest stres. To jest na tle nerwowym. Ja rzeczywiście w ostatnim czasie miewam bardzo różne takie wydarzenia, w których y, pikantne szczegóły nie będę tutaj nikogo wprowadzać, ale najkrócej mówiąc, mam problem z pewnymi osobnikami, którzy są moimi sąsiadami i dzisiaj na przykład byłem zmuszony wyzywać policję. Y no, a to była, to była interwencja po trzech, czterech dniach jeszcze wcześniejszej scysji, która nastąpiła. Okazało się, że mi zniszczyli też piwnicę, zatkali zamki, więc musiał przyjść ślusarz. Dzisiaj o mało co bym był pobity. Człowiek agresywny, szwagier mego sąsiada. Po prostu, kiedy z żoną wychodziliśmy sobie na spacer, krzywo na niego spojrzałem, bo rzeczywiście krzywo spojrzałem i to mogło się dla mnie źle skończyć. No więc, Jakiś cud mnie chyba uchronił przed tym. Muszę Państwu powiedzieć, że dużo się dzieje. <grydy> w każdym razie nie chcę Was... Radio jest dzisiaj dla mnie pięknym odstresowaniem. Cieszę się, że jestem w tej chwili tutaj z, z Wami, że możemy wspólnie posłuchać muzyki. Nawet jeśli nie zawsze w przyjemnych okolicznościach, bo dotyczących kącika In Memoriam, to to jest bardzo, bardzo wiele dla mnie. Za nami utwór World in Changes, czyli taki świat w ciągłych zmianach gdzie słyszymy zmiany pół roku nie są tak przyjemne jak obserwowanie zmian w Tobie. To jest utwór, który Dave Mason miał na swojej debiutanckiej płycie Alone Together w 1970 roku. I to w ogóle była płyta, na której wystąpili cztery perkusiści. Wśród nich między innymi właśnie kolega z Traffic, Jim Capaldi, ale też między innymi znany z Derek and the Dominos Jim Gordon. Z kolei na pianinie to ładne wywijanie to był Leon Russell. Bardzo dobry dobór. Leona Russella to ja mam trochę w nawiedzonym studio zaniedbanego, ale nie miejcie mi tego za złe. W każdym razie yy, chociażby z Eltonem Johnem musiałbym przypomnieć płytę Union. Była, momentami naprawdę niezła. A zatem Dave Mason in memoriam. Zją usta, uśmiech, oczy i łzy, które powiadają historię tak smutną i głęboką jak ty, przez i pół minuty z tej pianistycznej ballady, która zresztą y, tak naprawdę też była na płycie to Together. Trochę głupio prezentować y, ją ze składanki, ale przyznam, że *Elon to Together nie mam niestety na płycie kompaktowej, chociaż w tej chwili są czasy gramofonu, więc mogę sobie na nieco więcej pozwolić i to też jest duża radość, y, kiedy pakuję do tej światy, opatulę zawsze kartonami po obu stronach, żeby się tym okładkom nic nie stało, przychodzę do studia, Dzisiaj porobię trochę też zdjęć, więc będzie ciekawiej na blogu, jak będziemy sobie wspólnie mogli jutro przerzucić całą rozpiskę audycyjną. Dave Mason, który był gitarzystą najwcześniejszych Traffic, właściwie jest tylko i wyłącznie z tym zespołem, znaczy może nie tylko i wyłącznie, ale najbardziej jest z nimi kojarzony. Zresztą słusznie, pomimo tego, iż tak naprawdę to były tylko lata tej takiej, no, wczesnej psychodeli lata 67-68 i on y, wykazywał się wieloma umiejętnościami, y, bo y, grał nie tylko na gitarze, również i na sitarze, na tamburze, więc na instrumentach jakby pokrewnych, ale umiał też na basie, chociaż to czynił niezwykle epizodycznie, do gry dochodziła też harmonijka. No i y, był również jednym z głosów tego zespołu, obok bardziej rozpoznawalnego Steve'a Nuda, który potem się nieźle przebił na niwie solowej, ale przecież w tym zespole także niekiedy dawał rady wokalnie Jimmy Capaldi wiemy, że to jest świetny wokalista, który, y, znaczy był, bo już nie żyje, który nagrywał płyty y, solowe z y, rewelacyjnym repertuarem, miał absolutną smykałkę do dobrych melodii, ale u nas Dave Mason in memorial. Cause every night I have the just dream prison by the way it could be Left you on my own or so it seems I've got to leave before I start to scream someone's locked the door and took the key You feeling alright? I'm not feeling too good myself Well, you're feeling all right I'm not feeling too good myself Well, boy, you sure took me for one big ride And even now I said I wonder why Then when I think of you, I start to cry. I just can't waste my time. I must keep dry. You gotta stop believing in all your lies. 'Cause there's too much to do before I die. You're feeling alright. I'm not feeling too good myself. I'm not feeling too good myself Felt that way, but that was then now it's today. Can't get up yet and so I'm here to stay. Till so someone comes along and takes my place with a different name, just a different face. You're feeling all right. I'm not feeling too good myself. Feeling right. I'm not feeling too good myself I'm feeling right. I'm not feeling too good myself alright. Piosenka o nieodwzajemnionej miłości. Dlatego w tytule mamy znak zapytania. Feeling alright utwór skomponowany przez Dave'a Masona, ale to już nie solo Mason, a grupa Traffic album numer dwa, nazywający się po prostu Traffic w 68, bo oni tak mieli, że pierwsza płyta Mr. Fantasy, a potem druga płyta nazywała się jak debiut, powinien się w sobie nazywać, czyli Traffic. Bardzo fajna zmyła i zresztą kiedyś często stosowana, Myślę, że wpadli na to muzycy już w tamtej epoce. W chórkach mieliśmy Steve'a Winwood'a i Chris'a Wood'a, a, Wood a, a w głównym wokalu Dave'a Masona. Yy, bardzo yy, taka, powiedziałbym, popularna piosenka w swoim czasie i nawet jeśli w kontekście Dave'a Masona byśmy mieli jakiś jeden utwór mu przypisać, to chyba właśnie Feeling Alright byłby piosenką na to właśnie postaw. Od tego rozpocznij. Tak to by wyglądało. W kąciku Dave Mason in Memoriam. Czapki z głów od nawiedzonego studia ku świetnemu artyście, o którym w ogóle można byłoby przegadać pół dnia posyłać muzyki przez cały tydzień, bo my się nawet nazbierało, biorąc pod uwagę y, jego kolaboracje, czy to z Hendrixem, z Georgem Harrisonem, y, Stevenem Stillsem, y, Graham Neszem, y, Erykiem Claptonem, no co tu jeszcze, Fleetwood Mac, no więc tego naprawdę było bardzo, bardzo wiele. Bardzo się cieszę, że przyniosłem ze sobą jedną płytę, bo myślałem, że w tym całym zaoferowaniu, a w pewnym sensie zagubieniu, że nie wszystko zapakowałem, więc przed chwilą spojrzałem do siatki z winylimi, Zajrzałem kompakty, bo gdyby mi zabrakło tutaj jednego, drugiego, trzeciego tytułu, program byłby trochę uboższy i gorzej by mi się go prowadziło, ale ja staram się nie zapominać, wszystko dokładnie sprawdzam, chociaż dzisiaj to się mogło rzeczywiście wydarzyć, ale wszystko jest, a więc muzyka gra. Jest dla mnie coś, co nigdy nie umrze i płonie jak słońce na niebie Montany. Piosenka Montana Sky, utwór, który inicjuje drugą płytę zespołu Generation Radio. Album nosi tytuł Take Two. I to jest właściwe drugie podejście, yy, więc ostatnio bardzo umiejętnie te, te albumy tak zwane dwójkowe są tytułowane. Muszę powiedzieć, że bardzo czekałem na ten album, chociaż ja jestem już w takim wieku i po przesłuchaniu tyle płyt w życiu, że naprawdę nie mam już takich wyczekiwań, jak to było kiedyś. Zazdroszczę trochę ludziom, którzy mówią, że ona coś się nagrzewają, że już tyle czasu, że odliczają dni do płyty, to są wspaniałe chwile, które kiedyś były, kiedy przychodzi taki wiek rutyny, niestety znika ta spontaniczność, pomimo tego, że muzyka wciąż nam się podoba i potrafimy się nią ekscytować jak za młodu, to jednak tego elementu wyczekiwania mi przynajmniej internet tego nie daje. To nie jest takie fajne. E, czasami mnie ludzie informują o pewnych płytach. Najmocniejszy w tym jest Oskar, któremu nikt nie dorówna. Pozdrawiam. No i e, rzeczywiście ilość tych tytułów, okładek, to wszystko nawet niekiedy mnie przerasta i jest ładnie, barwnie, kolorowo, zapowiada się, ale później okazuje się, że jest przeładowanie, że jest tego tak dużo, że nie sposób się każdym z osobna cieszyć e, w Fajniejsze były czasy, kiedy człowiek nie wiedział, co się ukaże. Kiedy wszystko było tajemnicą, wchodziło się do sklepu na przykład w Berlinie, jechało się raz na jakiś czas z nieco mocniejszym portfelem, można było sobie pozwolić i wtedy wszystko, za wszystko zachwycało. Wszystko było niespodzianką. Pamiętam moje reakcje, wyczyszczone oczy i ekscytacja. Ojej, to, tamto, a jeszcze to, jeszcze tamto. Czy ja mam tyle pieniędzy? Łapanie się za portfel. Człowiek nie wiedział o wielu płytach, które mają się pojawić i to było wspaniałe, to była Majka. Dzisiaj o wszystkim niestety wiemy. Internet nam co chwilę przypomina. Wręcz nas atakuje, byśmy nie zapomnieli. I tutaj ten, ten magiczny jakby taki kącik nam ucieka. Ale nie narzekajmy. Każda epoka ma swój czas, swój sens. Dobrze, że cały czas tworzy się muzyka, którą lubimy i którą się ekscytujemy, prawda? No to Generation Radio to jest taki zespół, który, w którym nastąpiła jedna zmiana. Otóż zamieni, zamienili się perkusiści. Nie ma już w zespole Dina Kastronowo, a więc człowieka, który bębnił u Beat English czy przede wszystkim Journey, w jego miejsce wskoczył, no zresztą także utytułowany Steve Ferron, y, znany m.in. z Average White Band, ale przecież grały jeszcze z wieloma innymi, bo i ze wspomnianym już dzisiaj rykiem Claptonem, y, czy na przykład z Christine McVeigh, z Fleetwood Mac, czy z Robertą Flack, która już nie ma, y, no nie wiem, z Patem Metenem, na którego w ostatnim czasie miałem też bzika, ale za mało zaserwowałem jego nagrań z nowej płyty, o czym mam pojęcie. No i tak dalej, i tak dalej. Dalej. No i y, runda druga, czyli y, Take Two zaskakuje tym, że mamy obok piosenek stworzonych przez zespół, a łącznie na płycie jest ich 12, mamy cztery przeróbki. Y, jeden jest z, z, z tego, z, ze śpiewnika formacji Rascal Flatts, no bo to jest... Zespół, który dotyczy J.A. Demarkosa, klawiszowca i wokalisty Generation Radio, który sobie też musiał coś wziąć od siebie, ale są też przeróbki takie y, mniej i bardziej oczywiste, bo jest tak pół na pół. Oto płyta się tak układa, że mogę państwu zaserwować teraz taki trochę dłuższy fragment, dwie piosenki, to potrwa tak y, niecałe 10 minut i przynajmniej zniknę trochę z anteny. I'm going But I sure know Where I've been Hanging on the promises And songs of yesterday And I've made up my mind I ain't wasting no more time But here I go again Here I go again Though I keep searching for an answer I never seem to find Jesteś sensem mojego życia, jesteś inspiracją. You're the inspiration, a wcześniej Hero Go Again z repertuaru Whitesnake, piosenka o złamanym sercu i samotności. A z kolei Your the Inspiration to utwór z repertuaru grupy Chicago, co też bardzo ładnie wiąże nam się z kolejnym liderem, bo właśnie tutaj mamy takich dwoje liderów, J. de DeMarquesa, już wspomnianego muzyka znanego z Rascal Flatts, no i właśnie Jasona Szefa, basistę i także jednego z wokalistów grupy Chicago. Prawda jest taka, że do Chicago, aby wstąpić, aby być ich członkiem, trzeba było mieć też głos, nie tylko umiejętności instrumentalne, y, ponieważ oni zawsze lubili mieć, tak powiedzmy, po trzech głównych wokalistów, którzy przemiennie wykonywali repertuar, ale do tego trzeba było być też niezłym chórzystą. Y, no więc wszyscy musieli mniej więcej y, jakoś legitymizować się tymi zdolnościami wokalnymi. Podoba mi się płyta Take Two Generation Radio. Trafiła mi w czas y, w ten już pomału rozkręcony wątek wiosenny w melodykę, która zawsze mi była bliska, w repertuar, bo chociaż dzisiaj w matematyce były dwie trzecie coverów z tej płyty, to jednak piosenki ich zespołowe, ich twórczość własna jest naprawdę wcale nie gorsza, ale musimy sobie coś zostawić na kolejne razy, a więc dzisiaj łącznie te trzy numery z drugiego podejścia Amerykanów Generation Radio. Teraz Słówko o nadchodzącym, no mam nadzieję, że nie szybkimi krokami, bo chyba nikomu z nas nie spieszy się do jesieni. A to jest koncert, który gdzieś tam na początku tej jesieni zaistnieje, a dotyczy konkretnie tego zespołu. Come back and even score Why don't you come back To the war Cause I believe That what we got Is worth fighting for Where is the woman that I love I'll make sorry good enough. Don't tell my father My mother My daughter My son Where is the woman Where is the woman that I love? Send out the rivers and the dust. Please help me, my father, please help me. I'm both around Come back Miłość w czasach zimnej wojny, czyli Cold War Love, piąta piosenka płyty Heavy Fire, to formacja Black Star Riders, która wystąpi 4 października w zabrzańskim wiatraku. No, to będzie chyba jedyny koncert, z tego co wiem, Black Star Ridersów, supportowany przez grupę Taiketo, która także w tym roku wydała niezwykle udany album, niezwykle dosłownie, z każdym przesłuchaniem coraz lepszy. No więc dzieje się coraz to lepiej. Mówiąc o takich koncertach, człowiek ma nutkę takiej dobrej myśli, że chciałby na jednym, drugim, czy trzecim być. Jak państwo zauważyliście, muszę wziąć łyczka, przepraszam. Jak państwo zauważyliście, na tych koncertach ostatnio nie bywam. Tak się układa. No dzisiaj Christopher